W dzisiejszym odcinku Audycji Skóry coś niecodziennego jak na moje podcasty, czyli opowieść o kanale YouTube'owym założonym w 2016 roku w Ameryce pod tytułem Police Activity. To kanał, który publikuje akcje Policji Amerykańskiej z różnych stanów. Akcje udane i nieudane. W celach edukacyjnych, dokumentalnych. Jedno z najbardziej znanych wideo to film Woman with Child in Car rams multiple people and police cars were trying. 46 milionów odsłon. Texas Police Helicopter Video Captures Shootout on Highway. 37 milionów odsłon. Dashcam Captures Moment SUV Crashes into a Tulsa Police Car. Minutowy film 36 milionów. Georgia Officer Safe Choking Baby. 33 miliony. Intense High Speed Sheriff Pursuit End with Pit Manever in Marion. 30 milionów. Bodycam Footage show Shootout in Tulsa, Oklahoma 24 miliony 7 lat temu i tak dalej, i tak dalej ten kanał również udostępnił całą akcję z tego z tego ujęcia George'a Floyda w 2020 roku część z tych wideo jest oczywiście proces Elementami procesów, jakie się odbywają w tle w tych określonych sprawach, ponieważ jak to jest nakręcone. Amerykańscy policjanci mają kamerki, czy to w samochodzie, czy to właśnie takie w stylu GoPro na piersiach, dashcams, i przy przystępowaniu do akcji włączają je. Ale co ciekawe, właściciele, włodarze tego kanału YouTube'owego montują, montują te filmy. Montują również w taki sposób, że kiedy mają na przykład dostęp do kamer monitoringu na zewnątrz miasta i udało się złapać daną akcję to też w celach żeby unaocznić lepiej, co się wydarzyło, są przebitki z różnych kamer. Czasami pojawiają się, tak jak powiedziałbym w Rashomonie, Kurosawy, przebitki z kilku kamer po kolei. Jeżeli w akcji udział brało dwóch policjantów, którzy e, tam próbują obezwładnić jakiegoś człowieka, to najpierw oglądamy jedną, potem drugą. E, czasami oglądamy montaż równoległy. I e, to wszystko służy, abyśmy poznali no, w miarę obiektywnie dane e, zdarzenie. I teraz, właśnie pytanie, czy to jest, co to w ogóle jest? To są dokumenty, bo inaczej nazwać tego nie można. Są to po prostu filmy dokumentalne e, nakręcone przez policjantów w trakcie wykonywania służby ale zmontowane przez kogo, nie wiem przez kogo, nie, nie są podpisywani edytorzy, ale w mojej ocenie jest to montaż, któremu nie można nic zarzucić. Montaż, który ani razu, jak obejrzałem tych filmów sporo ostatnimi czasy, to ani razu nie miałem wrażenia, że jest tutaj coś zmanipulowane poprzez montaż. A wydaje mi się, że to jest jakby jedyna możliwa możliwość, żeby zmanipulować tego typu nagranie, bo jeżeli mamy nagranie, puszczamy je od początku do końca, no i wtedy widzimy materiał źródłowy. Można go przyciąć, no ale raczej nie ma tutaj cięć w trakcie na przykład shootoutów. Podsumowując, oceniam, że materiały są przekazywane w bardzo obiektywny sposób. Oczywiście wiele zależy od tego, co się wydarzyło, jak kamera się ta samy ustawiła, wypadła. Są momenty, kiedy jest jakaś bójka, biatyka, gdzie kamera spada na bok i widzimy ziemię i słyszymy tylko dźwięk. Dodatkowo montażyści włączają tam na przykład, zgłoszenia o pomoc do 911. I najpierw słyszymy zarysowanie sytuacji, kiedy ktoś siedzi w domu i na przykład dzwoni po pomoc, bo ktoś się do niego włamuje. I słyszymy cały czas z tym y, dispatcher chyba, się nazywa ten facet, który przy telefonie siedzi, y, rozmowę, y, wywiad, jak jest przeprowadzany, zbieranie tych pierwszych informacji, co się wydarzyło, co się dzieje. Informacja leci do zgłaszającego, że już wysyłam do ciebie tam policję, patrol i tak dalej, i tak dalej. Więc takie smaczki, powiedziałbym, które pogłębiają narrację, są tutaj zastosowane bardzo rozmyślnie, można by oprócz powiedzmy strzelanin, wyróżnić pościgi samochodowe, które tutaj są pokazywane właśnie z perspektywy policji i z kamer zamieszczonych również na stałe, jakby w samochodzie policyjnym. Ale kiedy policjant wychodzi po skończonym pościgu, kiedy na przykład rozbił e, samochód uciekiniera, to wtedy wychodzi policjant i już przechodzimy w montażu na kamerkę zamieszczoną na piersi policjanta. E, czyli można mieć wrażenie, jakbyśmy grali bądź oglądali filmik z Need for Speed, e, w który swego czasu się e, zagrywałem. I możecie sobie też wyobrazić, jak taki pościg jest pokazywany w jednym minutowym pełnym ujęciu. Tak naprawdę to są, można by powiedzieć, czasami masterszoty, które aby nakręcić w rzeczywistości, trzeba by e, zaprząc dużą ekipę, dużą choreografię zrobić i bardzo dużo energii w to włożyć, a tutaj oczywiście ten obraz jakościowo jest gorszy niż w filmie fabularnym, ale pościgi, jakie na tym kanale można obejrzeć, zapierają dech w piersiach i jednocześnie mrożą krew w żyłach. Materiały, które... kanał, który omawiam, materiały, które on prezentuje, są naprawdę dla ludzi o mocnych nerwach, mocnej psychice i... Do tego jeszcze przejdę jakby po co i czy jest sens w ogóle coś takiego oglądać. Ale to pod koniec. Możecie sobie wyobrazić, skoro mówię o strzelaninach i pościgach, to również jest połączenie właśnie tego, że kiedy pościg jest skończony, to zaczyna się strzelanina albo na odwrót. Przykładowo w jednym z filmów złodziej kradnie policyjny samochód po strzelaninie i widzimy... Film z perspektywy złodzieja, który ucieka mm, samochodem policyjnym. E, widzimy sposoby, kiedy policjanci próbują zatrzymać pędzący samochód, motor na różne sposoby, czy to strzelając, czy... Kiedy dowiadujemy się, że aha, w Stanach Zjednoczonych to się robi w ten sposób. W Polsce nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Mianowicie, ostatnio w jednym, może z zeszłego miesiąca, filmów widziałem, jak z przodu wozu policyjnego wysuwają się takie jakby dwie widełki, które w jakiś sposób nadziewają samochód, do którego z przodu się dojeżdża, jakby od tyłu, tak na autostradzie jedziemy za... I wysuwają się widełki i tam po prostu psuje się karoseria i ten ym, samochód uciekiniera traci równowagę. Są elementy tutaj zaskakujące. Naprawdę no, nikt by czegoś takiego nie wyreżyserował, gdyby yy, chciał yy, czegoś tak, tak realnego i tak namacalnego, jak na przykład użycie kolejnego elementu, nazwijmy to ręki reżysera, czyli kamera z drona, kamera z helikoptera, kamera z drona czasami na podczerwień, ujęcia w nocy, kiedy widzimy najpierw pościg powiedzmy z perspektywy policji, z perspektywy e, kamery e, tej, e, która ogląda e, miasto, Ach, zapomniałem nazwy, a potem widzimy jeszcze po prostu y, w czarno -bieli, y, z drona wszystko jak na dłoni. Kto gdzie ucieka, policjant wypuszcza psa, pies dobiega do bandyty i tam zagryza go. To są filmy dla ludzi o mocnych nerwach, ale to są filmy, które y, jeśli chodzi o samą filmowość i samą gramatykę y, pokazują wszystko, jakby czasami na tacy to są filmy, które są ocenzurowane w wielu miejscach czyli zablurowane na przykład momenty strzałów uderzeń, krwi i tak dalej żeby YouTube tego nie zbanował i żeby to się dało oglądać podejrzewam bo też jakby właśnie unika, unika się przez to zarzutu odnośnie kina eksploatacji E, więc tutaj wydaje mi się, że jest to dobry zabieg. E, e, idźmy dalej. E, ujęcia z dronów, ujęcia z helikopterów i wyobraźcie sobie, że są filmy, które to łączą. Jednym z najbardziej e, no, szokujących po prostu filmów dla mnie było coś, co było rodem e, z horroru. E, Teraz, no, wiem, że powinienem podać źródło tego filmu i nazwę tego filmu, ale miałem wrażenie, że trochę się uzależniłem od tego kanału w pewnym momencie. Zacząłem oglądać archiwalne. Pierwsze zetknięcie z tym kanałem było po prostu czymś takim, że obejrzałem jeden film i mówię, o kurczę, nie, dziękuję, nie, to, to jest tyle emocji, po co to oglądać? Drugi, trzeci, w dużym odstępie czasu, kilku miesięcy i... No, nie zdziwi Was to, że w jakiś sposób oodporniłem się na tego typu konwencje. E, Spowszedniało mi to e, po prostu, że nie wiem, kto, widzę jak ktoś uderza kogoś w samochodem, na przykład, kraksę. Mm. No bo mamy tutaj też snuff movies, tak? I to są po prostu rzeczywiste filmy e, ze sytuacji, kiedy ktoś doznaje takich obrażeń, że potem w wyniku hospitalizacji w szpitalu umiera, albo umiera na miejscu. I no tak, jest to niebezpieczne pod tym kątem, że tutaj ta dawka początkowa może być szokująca, a chcemy oglądać więcej. I tutaj właśnie pytanie o te walory edukacyjne, czego my się tak naprawdę uczymy podczas oglądania tego, o tym odpowiem pod koniec i właśnie potrzebujemy więcej emocji no zaczynamy już zastanawiać się o ten film był dobry, ten film był lepszy, ten był bardziej emocjonujący już samo to oglądanie i to, że ja się zastanawiam czy ten filmik bardziej mnie trzymał w napięciu niż inny filmik to już w jakiś sposób może być niebezpieczne tak? czy to jest początek znieczulicy mojej na tego typu konwencje, bo przecież no, każdy z tych filmów niesie dużą dawkę realnych emocji. Prawdziwych tragedii. Choć są też oczywiście pozytywne tam sceny nakręcone, jak na przykład policjant ratuje dziecko. Ogólnie, w ogóle jest to, myślę, w 90% również bardzo dobry PR dla policji amerykańskiej, Podczas której oglądania, no, ja myślę sobie i mówię, że gdyby policja zachowywała się w Polsce tak, to miałaby lepsze komentarze, lepszy poklask obywateli. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wygląda, to, że zależy to od prawnego aspektu. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, oczywiście policjan może strzelić i zastrzelić w obronie własnej, w obronie wiem, zakładników na przykład. U nas w Polsce, no, jaka jest praktyka, każdy widział na tym wideo, gdzie pod Biedronką facet chciał ukraść samochód i w wyniku przestrzelenia opon rykoszetem dostał jeden z policjantów biorących udział w tym wydarzeniu. I rzeczywiście, jak sobie teraz kojarzę, to nigdy na tych filmikach amerykańskich nie strzelano do kół. Jeżeli chciano zatrzymać samochód, to strzelano do kierowcy. Przepraszam, że się śmieję, ale no to jest jakby różnica kontynentalna ewentualnie właśnie nadziewano te samochody na takie haki specjalne lub takie kolczatki rzucano no i jeżeli samochód uciekał no to z boku gdzieś próbowano jakoś go na pobocze strącić żeby go dopaść następnie więc różnica pomiędzy tym jak zachowują się policjanci, jakie mają wyszkolenie, jaki mają szacunek w Stanach bądź też nie szacunek, bo też widzimy w scenach, że ludzie też nagrywają i polemizują z policjantami. No wiadomo, ten konflikt jakby jest, ale jednak mm, każdy tam normalny człowiek, obywatel bardziej, wie, że jeżeli policjant mówi, nie wiem, idź, zrób tutaj to, to ma ten człowiek zrobić, bo może tak naprawdę dostać kulkę w łeb, bo nie posłuchał, bo na przykład stawiał opór. Ech, ale no, jeżeli ktoś jakby jest kulturalny, jest komunikatywny, to są też tutaj takie filmy pokazane, że raczej nie ma takiej sytuacji, żeby na wyrost policjant coś, coś robił. Chociaż oczywiście każdy film można analizować pod tym kątem nadużywania władzy. I jest to temat na osobną dyskusję, którego tutaj nie będę poruszał. Bo chcę podejść do tego kanału Polis Activity z takiej perspektywy właśnie filmowo youtubowej poznawczej, takiej ciekawoskowej. Aspekt prawny to osobna, równie fascynująca audycja mogłaby o tym być, ale to może nie, wiem, kiedyś indziej, jeśli w ogóle. E, wracając do tego jednego filmu, który mnie naprawdę zaszokował, to film, gdzie na takie typowe amerykańskie przedmieście rodem z e, koszmaru z ulicy Wiązów przyjeżdża ekipa. Ekipa, nie wiem, po prostu jakaś antyterrorystyczna, mówiąc kolokwialnie, e, z przeróżnym sprzętem. Dlatego, że e, chyba matka zgłosiła, że w jej domu zagnieździł się jej syn zagrodził się e, i nie wiadomo gdzie i teraz tak no nie wiadomo co tam może być Może ma broń najprawdopodobniej robi jakieś dziwne akcje e, ta matka została jakby usunięta wyprowadzona stamtąd i teraz krok po kroku oni próbują dojść do środka no, facet jest zagrożeniem, ponieważ jest chory na schizofrenię i już był wcześniej jakoś notowany. Gdzieś coś tam e, świta im, że może być bardzo niebezpieczny. E, próbowano zrobić to w najbezpieczniejszy sposób. Najpierw wypędzić go jakby mikrofonami, czyli informując mu, żeby wyszedł, żeby się poddał, żeby się, żeby wyszedł. Um, on jakoś chyba tam, nie wiem, wygląda przez dolne drzwi, potem ucieka z powrotem do środka. Nikt nie chce ryzykować, co tam naprawdę może być. I w sumie też dygresja teraz zastanawia mnie, e, kiedy oni decydują, że wysyłają jakąś taką mocną, przeciwpancerną ekipę, a kiedy po prostu jest to, nie wiem, dwa, trzy patrole. Tutaj ekipa była gruba. Wielki, opancerzony pojazd stał przed tym domem. I kiedy ten facet schował się w domu, to co oni robią? Gaz, żeby go wypłoszyć. Jakoś to nie działało. Ekipa umundurowana w jakieś takie saperskie stroje roz zaczęła rozwalać drzwi. Pierwsze. No to jak rozwaliła drzwi, no to teraz nie będziemy ryzykować. Wpuszczają drona. Przechodzimy na ujęcia z drona, czyli jakby obserwujemy swoiste home invasion z perspektywy policji i wlatujemy i patrzymy oczyma tego drona i szukamy po tym domu, gdzie się schował ten facet. Napięcie ogromne. Wlatujemy dronem piętro wyżej. Obserwujemy każde drzwi i widzimy, że facet się zabarykadował. Widzimy, że drzwi się powoli otwierają, jak w horrorze, jak w horrorze. Tam taki facet z długimi włosami, coś jakby, nie wiem, taki Chińczyk, taki, taki Japończyk, taki jakby, nie wiem, Cyberpunka grał całe życie. Słyszy drona, wychodzi z tych drzwi i kijem bejsbolowym tego drona ciach. Dron upada, tracą drona, mają następnego, ale ten moment, w którym facet wychodzi i tego drona strąca kijem bejsbolowym... No to to już, myślimy sobie, jest grubo. To jest właśnie ten moment, w którym jakby policja styka się z tym podejrzanym. Już nie pamiętam jakby dlaczego oni się tam yy, zgłosili, tylko pamiętam jakby ten cały właśnie efekt wizualny filmowy. Żeby zakończyć tę opowieść o tym filmiku, to następny dron wchodzi jest facet zabarykodowany dostaje tam informację żeby wyszedł, zostaje zagazowany i krok po kroku właściwie zostaje zburzona cała chałupa łącznie z garażem do którego on próbuje chyba właśnie uciec do garażu, zostaje dokładnie cały dom w 80% zdemolowany przez jakiś ciężki sprzęt, facet zostaje złapany i jako żywy jako żywy więc i, i on jeszcze wygaduje tam w, te, w trakcie tego, że jakiś, jakiś szatan tam ich opętał ty, tą, tą policję i tak dalej więc najprawdopodobniej był to jakiś chory człowiek, który nie brał leków i już był niebezpieczny i już tam jakieś były zgłoszenia na niego wcześniej ale to jakby teraz nie, nie, nie pamiętam dokładnie, nieważne Próbuję Wam opowiedzieć o tym, jak to wygląda i to właśnie wygląda niebezpiecznie, ponętnie, to zachęcająco, wizualnie robi ogromne wrażenie. Innym zaś filmem, który też chciałbym tutaj wspomnieć, to film, w którym w, dosłownie... Na środku miasta jakiegoś amerykańskiego, ruchliwego, ruch, ruchliwej ulicy facet w turbanie i w klapkach wychodzi z maczetą i yy, wywija Wywija tą maczetą po prostu. Yy, I policja przyjeżdża i próbuje go złapać. On wchodzi do samochodu. Normalnie jak w w auto y, ucieka z tą maczetą, jeszcze tak jakby kawalerię udawał, tą maczetą wywija przez jedno uchylone okno. E, emocjonujący pościg. Y, absurdalna sytuacja. E, emocje y, ogromne. E, I teraz tak właśnie. Czego możemy się nauczyć o tym? Bo kanał jest w celach edukacyjnych. I ten kanał dostarcza jakby czysty materiał, powiedziałbym, źródłowy. Wokół tego kanału Polis Activity jest wiele kanałów, które biorą materiały stąd, biorą też materiały z innych miejsc i analizują. Na przykład pod kątem samoobrony jest kilka kanałów, które pokazują jak należy zachowywać się Oczywiście tam, jeżeli ktoś jest nożowni nożownikiem, ma nóż, trzymać dystans, analizują tę sytuację pod kątem takim, jak należy się zachować w danej sytuacji. Więc może to na przykład pomóc ludziom w ten sposób. Um, u nas w Polsce robi coś podobnego, JB Akademii, to jest jak taki facet, który ma swoją szkołę samoobrony i też w krótszej formie, jakiejś takiej tiktokowej, wrzuca filmiki ze swoim komentarzem, gdzie cały czas mówi, że należy trzymać dystans. I każdy napastnik może mieć nóż, więc najważniejsze jest trzymanie dystansu według tego JB Akademii. W Stanach oczywiście też jest to rozpatrywane pod kątem użycia broni, kto kiedy mógł użyć broni, kto kiedy nie mógł, na przykład wejście na teren miru domowego itd., itd. Pod tym kątem jest to analizowane. A, oczywiście jeszcze mamy ujęcia z kamer y, przez dziurkę od klucza w drzwiach, jeżeli na przykład ktoś, ktoś próbuje wtargnąć do domu. To też jest jakby kolejny typ ujęcia, który często się powtarza w Napolis Activity. Y, no i y, kolejne, kolejne kanały YouTube'owe, które jakby też czerpią pełnymi garściami z tych akcji, to kanały, które już... Y, pokazują śledztwo głębiej, czyli przez godziny, na przykład, pokazują przesłuchanie danego oskarżonego w pokoju do przesłuchań z detektywami, gdzie skupiamy się właściwie na tej rozmowie, ale ona też jest podbudowana tymi wydarzeniami, jakie miały miejsce, jakie zostały unaocznione i nagrane. Więc... Z perspektywy technicznego, powiedzmy jakiejś zbrodni, wykroczenia aż do samego końca, doprowadzenia przed, przed, przed, przed sąd, możemy coś dowiedzieć się z tych filmów natomiast no, są też sytuacje, na przykład gdzie nastolatka jedna nastolatka wystąpiła w dwóch filmach, jakaś dziewczyna z problemami, która bardzo się rzucała na przykład przy yy, przy schwytaniu i założono jej kask ochronny założono, skuto jej ręce no z kajdankami to oczywiste ale kask, ona pluła na policjantów, no oni mają specjalny kask który jakby chroni ludzi postronnych, żeby ktoś ich nie opluł no sceny jak z Hannibala lektera yy, yy, z Milczenia Owiec yy. i tego typu nagrania jak widać wśród komentarzy czasami też wybudają śmiech bo są to sytuacje, które mają swój powiedziałbym taki gorzki, gorzki śmiech czasami komentarze może, trzeba powiedzieć, że też komentarze na tym Polis Activity z jednej strony dziękują policji, chwalą policjantów ale kiedy na przykład jakiś policjant popełni błąd to też zauważyłem, że takie komentarze y, krytyczne nie są kasowane. Na przykład, że policjant jest słabo wyszkolony, bo y, nie był w stanie dogonić i bardzo dyszał i się zmęczył na przykład. Ludzie komentują, że powinien, nie wiem, zadbać o swoją kondycję. Albo, że na przykład jakaś policjantka krzyczała i nie wiedziała co zrobić i że w ogóle tutaj nie jest y, na miejscu, że nie powinna pracować w policji. Y, bo nie potrafiła się zachować. I to sekcja komentarzy to też jest jakby osobna, właśnie osobna kwestia, bo, bo część tych komentarzy jest, jest bezpardonowa. I no, zachęcam, zachęcam po obejrzeniu takich filmów, jeżeli będziecie oglądać Police Activity. wejście właśnie na, na sekcję komentarzy i e, aby poczytać, jak właśnie Amerykanie to komentują, jaki mają stosunek do policji. E, ja bym życzył polskim policjantom naprawdę e, pewnie lepszych zarobków, innego systemowego podejścia. E, nie chcę w tej audycji wchodzić na temat e, broni, dostępu do broni i, i uprawnień policji, e, ale szacunek policji patrząc po sekcji komentarzy w Stanach Zjednoczonych jest znacznie, znacznie większy niż w polskim internecie odnośnie polskiej policji a dlaczego no też temat na osobne 300 dyskusji i podcastów ale wydaje mi się wydaje mi się że jednym z takich cegiełek może być to że tamci policjanci wydają mi się w wielu filmach bardziej ludzcy. Tacy, tacy wiecie, tacy buddies, tacy, tacy koledzy, że na przykład, no już nie pomnę, ale był taki jeden film, gdzie ktoś coś jakby przekroczył jakąś szybkość i, i został zwrócon, została mu zwrócona uwaga bez mandatu. No klasyczna pozycja, przypadek, gdzie panie kochany, czy mogłoby być upomnienie, nie musi być mandacik. Klasyczny przykład, więc o tym właśnie mówię. No i strach przed policją. No, wydaje mi się, że właśnie obywatel nie powinien mieć strachu przed policją, a ostatnimi czasy ja miałem dwie takie sytuacje, gdzie widziałem właśnie, że no, bardziej może nie policji, ale boimy się tego y, mandatu y, w sytuacji, gdzie na przykład no, zepsuje nam się reflektor i nie widzimy i po prostu zamiast dostać feedback od pana policjanta, panie zatrzymanie, to dostajemy mandat. Więc no, to są takie y, elementy, które wpływają też, wydaje mi się, na ocenę tej y, polskiej policji no już nie mówiąc o fotoradarach i, i o polowaniu na, na to za zakrętu, gdzie ktoś tam straci przekroczy prędkość no nie będę wchodził teraz w tą, w tą dyskusję ale właśnie wgłębiając się w kanał Police Activity no nie sposób oderwać się od naszej polskiej rzeczywistości i to jest też ożywcze muszę wam powiedzieć dla spojrzenia na Polskę kanał Polis Activity jest wspierany przez patronaita, tak samo jak audycja skóry tak więc moim patronom serdecznie dziękuję chociaż trzeba powiedzieć, że reklamy wyświetlają się na Polis Activity. Więc podejrzewam, że to jest tak, że oni jakby nie dostają nic z reklam, a mimo to YouTube wyświetla reklamy przed tymi filmikami na Polis Activity. Właśnie, a propos tej dyskusji i wrażliwości, to teraz zupę pomidorową sobie tutaj podgrzewam z ryżem i jednocześnie nagrywam Wam o dosyć no, ciężkich tematach. Obejrzałem bardzo dużą ilość tych filmów, które oscylują od minuty do nawet pół godziny. Byłem świadkiem wielu wydarzeń i nie będę wam linkował konkretnych filmów. Wydaje mi się, że aby spróbować zrozumieć to zjawisko trzeba zanurzyć się na jakiś czas w tych filmikach, po prostu lecieć, czy to chronologicznie, czy to po największych wyświetleniach, ale zobaczyć też mniej spektakularne, takie rzetelne filmy, pokazujące właśnie robotę codzienności polskiej, amerykańskiej policji. Tego też trochę trzeba przemielić, aby wyrobić sobie zdanie. I moje zdanie jakby podsumowujące jest takie, że ktoś w Stanach, kto zadecydował pewnie jakąś ustawą, że każdy policjant ma mieć kamerkę GoPro, był po prostu nie tyle co geniuszem, ale no, jest to bardzo dobre dla śledztwa, dla policji, dla tego... Yy, yy. Żebyśmy się dowiedzieli, co się wydarzyło, a przecież czasami ofiary, rodziny ofiar, rodziny postrzelonych na przykład, chcą wiedzieć. I, i przecież jeżeli ktoś na przykład wyskoczył z pistoletem na policję i potem został postrzelony i zmarł, to rodziny no nie wierzą, bo przecież mówią, że no, dlaczego przecież on był taki spokojny, on muchy by nie skrzywdził. A widzimy na przykład, że ktoś się zachowywał w taki, a nie inny sposób, więc po prostu to są też dowody, które podejrzewam, one są publikowane z lekkim poślizgiem, czasami z dużym poślizgiem. Nie wiem, kilkumiesięcznym. Wydaje mi się już po skończeniu tych wszystkich e, sądowych spraw, kiedy już, no nie wiem, na przykład namataczenie to nie będzie miało e, wpływu. Więc e, na pewno nie polecam tego kanału mm, nieletnim e, ludziom o delikatnych nerwach, e, bo jest trochę, w, jeśli chodzi o o Oglądanie tego jest trochę takiego podglądactwa w tym, takiego niezdrowego może też być podglądactwa, kiedy my jeszcze najgorsze zaczniemy sobie właśnie komentować w myślach, o jaki debil, jaki ten, no a nawet ludzie, którzy tam popełniają jakieś błędy, to musimy sobie uświadomić i zrozumieć, że no bardzo, bardzo duże emocje mają wpływ na to, jak ktoś się zachowa. Oczywiście są też przypadki skrajne, kiedy mamy do czynienia z bandytami, którzy są bezwzględni, którzy zachowują się tak, że udają niewiniątka, odwracają się, a potem nie wahają się strzelać w głowę policji. I są tutaj też sceny, w których też policja obrywa. A jednym z kolejnych, no, najbardziej szokujących elementów pracy tamtej policji jest to, że... I to jest, to jest coś, co jak ja czasami widzę, to ciarki mnie przechodzą po plecach. Dlatego zanim to powiem, bo ludzie o słabych nerwach mogą się już wyautować z tej audycji, to powiem, że patroni audycji skóry dostają przedpremierowe materiały na Patronite Audio i dostają bonusowe materiały wideo, na prywatnej naszej grupce. Ostatnio komiksy, ostatnio chyba no parę tygodni przed premierowym podcastem Las Birnamski. No i zapraszam i dziękuję. I teraz wracając do takiego aspektu, który bardzo chciałbym poruszyć, bo jest dla mnie to bardzo ważne. Mój dziadek pracował w górnictwie i był ratownikiem. Ratownikiem, który tam właśnie pod ziemię schodził. I ja muszę powiedzieć, że coś, co w filmach fabularnych jak oglądam, to są sceny dla mnie mocno poruszające, kiedy ktoś kogoś ratuje. I to, co dzieje się na tych filmach, to jest coś, co no, ja myślę, że dużo, dużo rozmów z różnego rodzaju psychologami i terapeutami tamci policjanci muszą przechodzić, żeby yy, i szkoleń też, żeby się zachować w taki sposób jaki opowiadam teraz otóż wyobraź sobie, że jesteś policjantem yy, wyobraź sobie, że jedziesz na zdarzenie i wyobraź sobie, że ktoś do ciebie wyciąga nóż i pistolet ty mówisz mu, żeby rzucił ten nóż żeby nie zbliżał się w twoim kierunku ten facet jest napastnikiem, który chcecie zabić, poderżnąć gardło. Musisz się obronić. Strzelasz, jeden, drugi strzał, i yy, zaraz w sekundę później, kiedy ten napastnik, który chcecie zabić, jest unieszkodliwiony, ty musisz zacząć go ratować. I sceny, w których policjanci odkładają broń, kiedy niebezpieczeństwo jest już zażegnane oni nagle zaczynają robić y, oddychanie, zaczynają opaskę, rozcinają, wzywają oczywiście pogotowie i do tego czasu oni już jakby przygotowują tego człowieka, żeby na przykład, no nie wiem, rozciąć mu koszulę, zobaczyć gdzie jest ten, y, zatamować krwawienie, y, to wyobraźcie sobie jakie to musi być y, po prostu dla mózgu przeprocesowanie, że facet nagle zaczyna Cię atakować, facet chce Cię zabić, facet chce Cię zastrzelić, Ty musisz się obronić i musisz go ratować po tym, jak Ty go zastrzeliłeś. No, nie wiadomo, no, czy, czy raczej strzelają w korpus. Nie ma tak, że strzelają w nogi yy, albo na przykład w powietrze dla, dla tego, dla yy, ostrzeżenia. Oni ostrzegają Wiele razy słownie. Drop the gun, coś tamten, rzuć nóż, odłóż ten pistolet, połóż się i dopiero strzelają, kiedy rzeczywiście jest atak, zmniejszenie dystansu pomiędzy napastnikiem a policją oraz, no nie wiem, nóż powiedzmy. To jest, no... Powiedziałbym nie do pomyślenia. No, to, jest, to jest coś po prostu tak, że jeżeli byśmy to odnieśli do sytuacji e, typowej, takiej, że idziemy ciemną ulicą, ktoś nas atakuje, e, nie wiem, no to się w ogóle najpierw powinniśmy nauczyć, jak się obronić, no to najlepiej, nie wiem, uciec i zachować dystans według wielu szkół, e, ale jeżeli już dojdzie do akcji, gdzie powiedzmy, nie wiem, obronimy się w jakiś sposób, no to powinniśmy, nie wiem, wezwać pogotowie. I, i, i jakby wydaje mi się, że ofiara no, jeżeli w ogóle e, będzie szła w tym kierunku czyli e, próba jakby, nie wiem, zatamowania krwi w obronie własnej napastnika no to to już jest wyższy poziom e, po prostu, nie, nie wiem, no, człowieczeństwa a oni mają to jakby ustawowo policjanci, ci amerykańscy, no po prostu muszą wykonywać pewne czynności procedury więc jest to no, porażające, jak, jak ci policjanci tam od razu zakładają rękawiczki, idą po apteczkę i, i robią tą pierwszą pomoc e, tym napastnikom swoim. Więc, no, szapoba. I właśnie nawet w takich filmach można znaleźć coś uwznoślającego, powiedziałbym, coś takiego szlachetnego, jak właśnie to zachowanie policji, która no, z jednej strony próbuje bronić obywateli przed niebezpieczeństwem, a potem nawet tych, tych napastników niebezpiecznych no, odwożą do szpitala, ratują, czasami narażając się też, bo, bo wielu tych napastników, którzy leżą jeszcze próbują strzelać na przykład. To, jest, to, to są naprawdę sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca, co zrobi ów bandyta podejrzany i tak dalej. Dopiero kiedy ten pistolet często zostaje jakby wyciągnięty odrzucony na bok, to i i napastnik unieszkodliwiony, no to właśnie oni przystępują do e, ratowania dlaczego o tym nagrywam nagrywam o tym, bo to bardzo ciekawe zjawisko od którego stroniłem wiele razy właśnie nie chciałem oglądać takich filmów odrzucały mnie te wszystkie takie tiktokowe sytuacje takie jak na Reelsach takie sytuacje w pionie wręcz wyrwane z kontekstu to czysta eksploatacja można powiedzieć Chociaż też, no, jak obserwujemy na przykład, nie wiem, zderzenie jakiejś hulajnogi z rowerem, no to e, też możemy sobie powiedzieć, aha, w takiej sytuacji trzeba uważać na to, żeby nie doszło do kolizji. Ale nadal takie wyrwane z kontekstu sceny są bliżej kina eksploatacji niż właśnie cały kontekst. Zgłoszenie, wezwanie policji, e, akcja, e, przeprowadzenie akcji, zakończenie akcji. To mówi coś więcej o rzeczywistości w ogóle. E, czy wierzymy w ludzkość, czy boimy się wyjść na ulicę i e, odnośnie tego przewidywania przyszłości, przewidywania tego, co może się zdać, stać. Ja nie chcę nikogo e, straszyć i nie chcę nikomu wpajać Atmosfery paranoi, że nie można po zmierzchu wyjść na ulicę, ale zauważyłem, że część, nie wiem, znajomych ludzi ma tak, że no na przykład w nocy, no, nie czuje zagrożenia i jakby jest to normalna sytuacja. Ja, jako że no trochę wyłysiałem to wyglądam jak taki typowy rzezimieszek. I ostatnio y, byłem y, uczestnikiem, no to za duże słowo powiedziane, ale byłem y, prowodylem, też za dużo powiedziane. Po prostu przeszedłem z jednej strony ulicy na drugą stronę ulicy, ubrany w czarną kurtkę, ciemne y, spodnie jakieś trampki. Miałem kaptur na głowie. I przechodziłem na ukos, bo po prostu szedłem tam, nie wiem, do paczkomatu coś odebrać i chciałem sobie skrócić chyba po 22, po 23 nawet na osiedlu, chciałem sobie skrócić drogę i okazało się, że na tej drugiej stronie ulicy jest jakaś dziewczyna w żakiecie, taka grubsza, która podejrzewam czeka na jakiegoś Ubera i kiedy ona zobaczyła, że ja się do niej zbliżam, co było jakby zupełnym przypadkiem, że ja szedłem w tamtym kierunku, ja ją widziałem, że ona tam jest. To ona przeszła w linii prostej, do mojej, w kontekście 45 stopni do mojego ukosu, w którą ja szedłem w stronę, przeszła na drugą stronę ulicy, z której ja wracałem. I potem, nawet się obróciłem, zobaczyłem, że ona tam nadal stała po tej drugiej stronie ulicy, czyli to nie było przejście spowodowane tym, że yy, tam ktoś do niej wyszedł, tylko ona nadal czekała na tej jezdni, na, nie wiem, taksówkę. I poczułem się właśnie jako podejrzany napastnik, tak? Więc widać, że ta kobieta jakby no, wiedziała, jak się powinna zachować, czyli powinna zwiększyć ten dystans, minimalizując zagrożenie, zanim ono w ogóle nastąpi. I muszę powiedzieć, że tego typu sytuacji yy, no właśnie, to jest też temat dobry na osobną dyskusję. Czy się tak zachowywać, czy się tak nie zachowywać, jak się zachowywać, czy popadać w paranoję, czy się bać, czy się nie bać. Yy, ostatnio właśnie oglądając tego typu materiały o samoobronie, sam zaczynam trochę się nad tym zastanawiać i dlatego daję Wam taki podcast. A jak trafiłem na tą samoobronę i jak w ogóle na ten police activity trafiłem? Wydaje mi się, że zaczęło się to od tego, że do tej szkoły tanecznej, w której ja chodzę i też daję wykłady, to tam jest, są zajęcia z samoobrony. I jakoś tak zacząłem googlować i pewnie algorytm zaczął mi coś tam zapodawać i na Polis Activity y, jakoś trafiłem. Więc y, taka jest geneza tego podcastu. Do samoobrony się nie zapisałem. A samoobrona... Kiedyś była taka partia Andrzeja Lepera świętej pamięci, więc y, tak. Nie zapisałem się ani tu, ani tam. I... I zachęcam i, i, i życzę Wam, abyście Wy do samoobrony nie musieli się e, stosować, tak? nie, nie musieli stosować e, samoobrony w żadnej sytuacji. E, może, może obejrzenie tego kanału, e, jakichś filmów e, sprawi, że będziecie bardziej uważni. I zanim nastąpi jakieś zagrożenie, czy to na drodze, właśnie na autostradzie, e, gdziekolwiek, to Trochę Was wyczuli to na to, co może się wydarzyć. Życzę Wam, aby nic się złego Wam nie wydarzyło, ale myślę, że zerknięcie na kilka tych filmów nie będzie złym wydarzeniem, tylko może jakimś przyczynkiem do dyskusji ciekawej. Tyle na dzisiaj ode mnie. Ja teraz muszę zjeść tą podgrzaną zupę z ryżem. Więc pozdrawiam Was ciepło i serdecznie i głodno zapraszam Was na Żarłok TV, bo ostatnio pojawiły się tam trzy filmy e, o japońskich naleśnikach, e, rozmowa z mistrzem pizzy, który wygrał konkurs na e, y, pizzę neapolitańską w Neapolu, zajął drugie miejsce y, i taki fajny, luźny przepis na makaron, z grzybami, z chorizo, z delikatesów. To na deser dla Was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.